Zobaczmy sobie zadać o tym, kurwa! Telefizora! Ty, <trybujesz> kurwa, skąd się gadać o tych filmach? Już ja pierdolę! Idę zadzwonić do Daniela, nie? Czekałem, co kurwa robić, o ja, mój wspomnieniu! Gdzie ja mam albo numer do chuja? A, no, siema grubsa! O siema, siema, co tam? Zajtowu ja to woleci. A, Aj tak siemać, kurwa, trzymać! <trybujesz> już no! Przecież firś tam napierdolają! Przecież o tej gminie! No gdzie my, gdzie my, my, my. my? Odbieracze, wy mnie odbieraj Szmuchusza, te bieraj, co w No siema, no, klub, sądzę. No siema, człowiek, kurwa, gdzie jesteś? Mów mi już, człowiek kurwa, stary, jechałem właśnie do ciebie, stary Ale, kurwa, trafiłem po drodze na przejebaną Bibelę No, kurwa, przejebana, no. fuj, kurwa Klub się nazywa Stodoła, kurwa Jest, stary, twój bydła jest Jest przejebana muza, stary, <ślam> Wszystko. No stary luźniutku, ja tu stary siedzę ze dwoma typami, nawijałem kurwa w jednym filmie stary, 4 godziny, które ja kurwa widziałem go chyba 4 razy, ja pierdolę Ale stary, ile to jest kilometrów kurwa, nie powiedz mi. Wiesz, jedziesz na komprakcice, stary, no. potem na, kurde, e, bublowiec, stary, mijasz ten, twarzy jest no, no, stary, no, no, no. odbijasz za parze w lewo i tam są, stary, wiesz, wymianowice, nie? To jest w wymianowicach, od razu za uważaj, jest napis, nie? To będzie widać. No luziutko, stary, do 15 minut jak znajdę to miejsce, we będę, nie? Strzałkać sobie, nie? Aj. Siema, no, siema czuwieniu, siema, siema, kurwa się stary no, przejewanie No stary, rozpięć w ogóle chodź, poznam się kurwa z ekipą całą No stary, wszystko kurwa O kurwa siema zająć żywieniu kurwa Janusz Kupelat Aj co tam ciebie słuchać i wszystko kurwa luźniutko o Ania cześć kochanie cześć cześć co tam no też też luźno zajebiście Tak właśnie? Ja pierdolę co za no chuj z nim nie? luźno. O kurwa, kto to za typek stary, no siema, ma, jestem. jestem. <śmiech> Aha no też mi, miło też mi, też mi Ej chodź w ogóle stary grupson wbijemy na konsolę, coś chyba popuszczamy. No stary luźno, luźno najebka musi być Aj! Ej czekaj tylko odpalesz szluga No dobra, lecimy już Lecimy, Idziemy, kto to biegnie? I co jest? Ej, ej, ej, ej, no! ej, ej, ej o, o, o, o. O. Wystąpili Klubson, Daniel, Kozak i ja. Pozdro.